Mega Głos Jak wymawiać obcojęzyczne nazwy potraw? Dzień dobry, cześć! Zapraszam Was do wysłuchania szóstego odcinka mojego podcastu Mega Głos. Dzisiaj krócej, ale za to bardzo treściwie i konkretnie. Zgodnie z zapowiedzią Powiemy sobie o tym, jak wymawiać nazwy popularnych potraw i produktów. Wiem, że obiecałam mówić o tym, jak nasz głos zmienia się pod wpływem stresu i jak możemy sobie z tym radzić, a także o tym, jak dbać o głos zimą i w czasie drobnych infekcji, ale zmieniłam nieco plan. Postanowiłam, że są to tak różne tematy, że zrobię z nich osobne podcasty. Ale mogę obiecać, że ponieważ cały materiał miałam już przygotowany wcześniej, następny podcast ukaże się trochę szybciej niż zazwyczaj. O wspomnianych w poprzednim odcinku wulgaryzmach również opowiem przy następnej okazji. Za te zmiany bardzo Was przepraszam, ale uważam po prostu, że tak będzie lepiej. Dla Was przede wszystkim, bo tematy nie będą pomieszane i będzie można skakać po podcastach, a nie po całym odcinku. No to zaczynamy! W ostatni weekend byłam na festiwalu Światła Włodzi. Gorąco polecam sprawdzić i wybrać się za rok, jeżeli jeszcze nie byliście. Przez cały weekend można pozwiedzać, zobaczyć cudnie oświetlone budynki, spektakle muzyczno-świetlne i wiele innych atrakcji. Także warto odwiedzić Łódź w ten wyjątkowo rozświetlony październikowy weekend. Na festiwalu były również popularne ostatnimi czasy food tracki. Jeden z nich oferował hiszpańską potrawę, która oparta jest przede wszystkim na ryżu gotowanym na metalowej patelni z dwoma uchwytami, która nazywa się paella. Słowo to pisze się paella przez dwa L, a czyta się paeja. Teraz już to wiem, ale stojąc tam i chcąc zamówić to danie, głowiłam się strasznie, jak się je wymawia. Wiedziałam tylko, że jakoś inaczej niż się pisze i wtedy przypomniało mi się, że w moim podcaście koniecznie w najbliższym odcinku muszę opowiedzieć o wymowie popularnych potraw i produktów. Pierwsze mamy już za sobą paella. Wszystkie omawiane przeze mnie słowa z opisem i wymową są również do pobrania na stronie podcastu w postaci pliku PDF. Paeję mamy już omówioną, przejdźmy więc do następnych dań. Jeżeli jesteście głodni, polecam najpierw coś zjeść, bo dalej będzie jeszcze więcej smacznych rzeczy. Zacznijmy tradycyjnie od śniadania. A jak śniadanko, to rogalik francuski, croissant nazywany przez nas croissantem, croissantem albo croissantem. A tymczasem poprawna wymowa to croissant. A jak croissant, to i kawusia. Popularna latte to nazwa pochodząca z Włoch. Z francuskiego zaś polska kawa z mlekiem, czy też kawa biała, to café au lait. Jeszcze raz zachęcam Was do ściągnięcia PDF-u, gdzie możecie zobaczyć pisownie omawianych przeze mnie wyrazów, co z pewnością ułatwi Wam ich zapamiętanie i zrozumienie, skąd biorą się błędy w wymowie popularnych w moim dzisiejszym menu dań i produktów. Jeżeli nie lubimy kawy z mlekiem, to zapewne zadowoli nas tak zwana mała czarna, czyli espresso do którego w Polsce często dodajemy k, mówiąc ekspreso, co być może spowodowane jest tym, że kojarzy nam się z ekspresem lub y, tym, że kawa taka jest mała, a co za tym idzie, można ją wypić ekspresowo. Czas na przystawki, czyli potrawy podawane przed głównymi daniami na zimno albo na ciepło. Często nazywane z języka francuskiego hors d'oeuvre. I pewnie dlatego, że jest to słówko francuskiego pochodzenia, koniecznie spójrzcie na pisownię, sprawiają nam niemały problem. Zamiast hors d'oeuvre często mówimy hors d'oeuvre, hors duvr, hors albo hors d'oeuvre. Jeżeli już chcemy używać tej francuskiej nazwy, to mówmy lepiej poprawnie, czyli hors A skoro przystawki, to zaczniemy od meksykańskiego sosu przyrządzonego na bazie awokado. Każdy pewnie zna tę zieloną, pyszną pastę, ale dla niektórych jej zjedzenie, a nawet zrobienie jest o wiele prostsze niż wymowa. A właściwie nie sama wymowa sprawiła mi problem, chociaż kiedyś mówiłam *guacamole* ale dojście do tego, jak właściwie powinno wymawiać się ten wyraz. Mm, sos pochodzi z Meksyku i w języku nałatl, czyli meksykańskim, prawdopodobnie powinno się wymawiać gacamole. Ale przyznam szczerze, trudno mi było znaleźć mm, sprawdzoną w pełni informację na ten temat. W Polsce, z tego co zauważyłam, przyjmuje się hiszpańską albo portugalską wymowę tego słowa, czyli guacamole. Także jeżeli z meksykańskiego języka nałatl, to gacamole. Jeżeli y, nieco bardziej hiszpańską i portugalską wersję, to guacamole. Jako druga przystawka podany będzie jeden z najstarszych i najsłynniejszych gatunków sera, czyli roquefort którego francuska pisownia sprawia, że Polacy często błędnie nazywają ten gatunek sera roquefort lub roquefort. Przypominam, poprawna wymowa to roquefort. Ponieważ zrobiło nam się trochę bezmięsnie, to dla miłośników kiełbaski specjalna, tradycyjna kiełbasa hiszpańska robiona z wieprzowiny, o charakterystycznym, mocnym zapachu zwana chorizo przez swoją pisownię przez CH często błędnie nazywana chorizo zamiast chorizo i jeszcze carpaccio danie kuchni włoskiej tradycyjnie przygotowane z surowego mięsa bardzo cienko pokrojonego lub rozbitego dowiedziałam się, że poprawna wymowa tego słowa to carpaccio a nie carpaccio przez j. Carpaccio. No to może teraz zupa. Hiszpańska nie wymaga gotowania i jest co prawda podawana na zimno, niektórzy mogliby powiedzieć co to za zupa, ale jest zdrowa i pyszna. Składa się zazwyczaj z surowych warzyw, w Polsce najczęściej z pomidorów, również z octu i oliwy, czasami z dodatkiem rozmoczonego chleba. Najczęściej nazywamy ją gazpaccio, ale poprawna wymowa jest troszkę miększa. Jeżeli chcemy mówić na tę zupę jak Hiszpanie, to powinniśmy wymawiać jej nazwę z S w środku i CIO na końcu, czyli gazpaccio. I jeszcze jedna zupa. Jej opis mnie osobiście zwala z nóg i automatycznie robię się głodna. Buja bez czyli zupa rybna znana na wybrzeżach Morza Śródziemnego, choć jak można przeczytać, tylko jedna jej odmiana, a konkretnie ta przyrządzana w okolicach Marsylii zdobyła sławę światową. Nazwa pochodzi z języka oksytańskiego i oznacza dwie podstawowe czynności wykonywane przy jej przyrządzaniu. Gotowanie i odcedzanie. Do jej przyrządzania wykorzystuje się różne gatunki ryb morskich, również czosnek, pomidory, oliwę, pieprz i szafran. Poprawna wymowa to bujabes. Natomiast często można się spotkać z wymową bulabes lub buliabes. Szynka parmeńska, czyli prosciutto di parma, to rodzaj włoskiej, surowej, Podsuszanej szynki, wytwarzanej z całych uczców wieprzowych, z kością, oczywiście tradycyjnymi metodami. Podobno charakteryzuje się niższą zawartością soli w porównaniu z innymi szynkami tego typu. Ja lubię, a Wy? Następnym razem, gdy będziecie ją kupować za ciężkie pieniądze, pamiętajcie, żeby prosić o prosciutto, a nie prosciutto. Przy okazji szperania i poszukiwania nazw smakołyków, z których wymową mamy trudności, trafiłam również na ostrą paprykę chili, którą często dodaje się na przykład do pizzy. Zawsze nazywałam ją jalapeno. Podobno niektórzy mówią też jalapeno, ale żadna z tych form nie jest poprawna. Słynne jalapeno powinno się czytać jalapeno. I jeszcze czerwona cykoria sałatowa, której oryginalnej nazwy mało kto używa, zastępując ją po prostu nazwą sałata albo czerwona sałata, ale warto znać tę nazwę, bo znajduje się ją w wielu mieszankach sałatowych i sałatkach podawanych również w restauracjach. Nazywamy ją radicchio, a nie radicchio, co mogłaby nam sugerować pisownia. Grecki dip przyrządzany z gęstego jogurtu, startego ogórka, oliwy, octu i dużej ilości rozdrobnionego czosnku. Doprawiamy oczywiście solą i pieprzem oraz posypujemy świeżym koperkiem lub szczypiorkiem. To w polskiej wersji błędnie zresztą nazywany sos tzaziki, A w bardziej zbliżonej tej greckiej wymowie, chociaż według tego co sprawdziłam trochę spolszczonej, caciki, z tym, że dokopałam się do wersji greckiej wymowy, która brzmi twardziej, bo tzadziki. I tak chyba powinna być wymawiana, jeżeli chcemy oczywiście posługiwać się w stu oryginalną wymową. I jeszcze jeden popularny dodatek do dań, a mianowicie chrzan japoński, służący jako dodatek do sushi, czyli popularne Wasabi, jak wymawiają Japończycy. Przez Polaków często zwane wasabi. Jeżeli chcemy wymawiać nazwę tego chrzanu jak Japończycy, powinniśmy mówić wasabi. Zanim przejdziemy do dań, został nam jeszcze jeden sosik. Sos wuster, często nazywany uchester, co podobno jest błędne to sos o korzennym smaku produkowany w angielskim mieście Worcester. Może być dodatkiem do dań, w szczególności z wołowiny lub surowych produktów. Ale czas na coś konkretnego. Zaczynamy po włosku. A jak Włochy to makaron. A jak makaron to tagliatelle, którego poprawna wymowa z języka włoskiego to tagliatelle. A nie tagiatelle, jak przed chwilą powiedziałam. Taliatelle to poprawna wymowa. Taliatelle. Czyli nie tagiatelle, tylko taliatelle. Tortilla, a nie tortilla, jak często mówimy. To w kuchni meksykańskiej rodzaj płaskiego, okrągłego placka robionego z masy lub mąki kukurydzianej albo pszennej. Stosowane jest jako pieczywo lub baza do innych potraw. Tortilla. Na mojej liście są też potrawy, o których wcześniej nie słyszałam. Nic a nic. Na przykład wypiek w formie placka składającego się ze słonego, kruchego ciasta i nadzienia zalanego jajeczno-śmietanową masą. Może też zawierać różne gatunki mięsa, sera i warzyw, a także zioła i przyprawy. Potrawa ta błędnie wymawiana jest jako kicz. Z francuskiego zaś poprawnie będziemy mówić kisz, co wcale nie jest takie oczywiste, patrząc na pisownię tego słowa. Spaghetti aglio e olio. Przez swoją pisownię często błędnie dodajemy do wymowy g, czyli aglio e olio. Zamiast, przypomnę, Alio e olio. Spaghetti alio e olio. To rodzaj potrawy, która jest pochwałą prostoty. Jest to makaron ze zrumienionym czosnkiem i papryczką chili. To właściwie klasyk kuchni włoskiej. Jak dobrze, że postanowiłam zrobić ten podcast. Dzięki niemu nigdy już nie powiem anchois. Zamiast poprawnej wymowy onchois. Jest to, jak można przeczytać w słowniku PWN, francuskie określenie przetworów z sardeli europejskiej, niedużej, bardzo tłustej ryby o ostrym zapachu i smaku. Znane jest miłośnikom pizzy, a także bardziej wyrafinowanych potraw. Pamiętajcie, onchois, nie anchois, onchois. Ale skoro o pizzy mowa, to najprostszą pizzą, jaką możemy zjeść w pizzerii, jest margerita, a nie, jak najczęściej mówimy, margarita. Margerita, a nie margarita. Bruschetta, czyli słynna włoska przekąska w postaci grzanki, której podstawą jest pieczywo posmarowane oliwą z roztartym czosnkiem. Jest wiele wariantów tego dania, ale najczęściej można spotkać te z mieszanką świeżo pokrojonych pomidorów i bazylii. Choć bruschetta brzmi miękko, nie jest to poprawna wymowa. Danie to po włosku nazywa się bruschetta. Conchiglioni to makaron w kształcie muszli ślimaka. To takie duże muszle podawane najczęściej z nadzieniem mięsnym lub warzywnym. Błędnie nazywane przez nas conchiglioni lub conchiglioni. Poprawna wymowa tego dania to conchiglioni. Na chwilę zostawmy makarony i powiedzmy drobiu. Ale nie byle jakim, bo mowa o kogucie. Znawcy kuchni zapewne wiedzą już, że mam na myśli danie, bez którego trudno wyobrazić sobie francuską kuchnię. Chodzi mianowicie o Kok au vin, czyli koguta w winie. W Polsce możemy spotkać się z różnymi wariacjami tego dania. Na przykład zamiast klasycznego kok au vin, czyli koguta, w przepisie pojawia się kurczak. Forma niepoprawna to kok u vin, czyli taka spolszczona. Bardziej zamiast poprawnej, francusko brzmiącej kok au vin. Enchiliadas. To tradycyjne danie meksykańskie. Enchiliadę zwykle przyrządza się z kukurydzianą tortillą, którą smaży się w gorącym oleju. Tortillę wypełnia się najczęściej mięsem, serem, warzywami, owocami morza, jajkami lub bananami. Często też ziemniakami w połączeniu z twarogiem. Zawinięte rurki układa się w naczyniu żaroodpornym, każdą warstwę pokrywając sosem, i innymi dodatkami, najczęściej warzywami. Enchiliadas często zamieniamy na enchiliadas. Ale jeżeli chcemy powiedzieć to zgodnie z oryginalną wymową, to powinniśmy mówić enchiliadas. Fajita, a nie fajita, jak zazwyczaj zdarza nam się mówić, również jest określeniem rodzaju potrawy kuchni meksykańskiej. Fajita jest to grillowane mięso podawane na pszenicznej lub kukurydzianej tortilli. Początkowo fajita przyrządzana była wyłącznie z mięsa wołowego, jednak obecnie popularne są również wersje z mięsem kurczaka, wieprzowiną lub krewetkami. Pewien rodzaj włoskich klusek sprawia nam swoją wymową niemałe trudności. Otóż chodzi o Gnocchi. I pewnie wielu z was myśli, że to kolejna potrawa z tych mniej znanych, ale spójrzcie na pisownię, a na pewno dojdziecie do wniosku, że nieraz spotkaliście się z tego rodzaju kluseczkami, niepoprawnie nazywając je pewnie gnoci albo noci. Poprawna wymowa tego dania, które jest odpowiednikiem naszych polskich kopytek, to gnocchi. Zostańmy jeszcze przy włoskim makaronie, który i tego jestem pewna zna każdy. Ten typowy dla kuchni włoskiej makaron ma kształt rurek, które mogą być rowkowane lub gładkie, jak przeczytamy w Wikipedii. W Polsce jest to bardzo popularny makaron, o czym może świadczyć to, że właściwie używamy spolszczonej formy tego słowa, czyli penę. Ale jeżeli chcecie używać oryginalnej, włoskiej wymowy, to nie zapominajcie o drugim N, ponieważ każdy Włoch zaprosi Was na penne, a nie na pene. A na deser zabalione, a nie zabajone, jak często mówimy. To tradycyjny włoski deser z żółtek i jaj, cukru, słodkiego likieru, często z dodatkiem serka mascarpone. Podobno obecnie jajka zastępuje się czasem bitą śmietaną. Podaje się go ze świeżymi figami. Ojej, kupycha. Deser ten, jak możemy przeczytać, pochodzi z Wenecji, gdzie oryginalnie przyrządzany był z użyciem miodu zamiast cukru i wina cypryjskiego. Ślinka cieknie. Dlatego teraz zapraszam Was na obiad, a do tematu wymowy popularnych potraw i produktów jeszcze powrócimy, bo z pewnością nie wyczerpałam go dzisiaj w stu Nie chciałam jednak zasypać Was od razu górą słownictwa. Pamiętajcie też, że oryginalna wymowa nie zawsze oznacza w tym akurat przypadku jedyną słuszną, bo wiadomo, że pewne nazwy potraw tak mocno zadomowiły się w naszym języku w wersji spolszczonej, że nie zawsze jest sens zmieniać to na siłę. Na przykład wspomniana Margarita, która brzmi bardziej polsko niż Margerita. A różnica w sumie niewielka. Język w końcu, jak powtarzają językoznawcy do znudzenia, ewoluuje. Ale jeżeli tak jak ja macie ochotę posługiwać się oryginalnymi, poprawnymi i pochodzącymi z innych krajów nazwami, to bardzo będzie mi miło, jeżeli skorzystacie z mojej ściągawki i przydał Wam się do tego mój podcast. W kolejnym odcinku już na pewno, obiecuję, podpowiem, jak możemy wspomóc nasze struny głosowe i jak o nie dbać w czasie zimy i infekcji a także jak radzić sobie z opanowaniem głosu w sytuacjach stresowych. Nazywam się Magdalena Gościńska i dziękuję, że wysłuchaliście szóstego odcinka mojego podcastu Mega Głos. Jeżeli podoba Ci się to, o czym mówię, będzie mi bardzo miło,